Godzili się w sabat uzdrawiać, aby go oskarżyli. A on im rzekł, któryż człowiek z was będzie, który by miał owcę jedną, a gdyby mu ta w sabat w dół wpadła i zali jej nie dobędzie i nie wyciągnie? A czymże zacniejszy jest człowiek niżeli owca,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 A jeśliś ja przez Belzebuba wyganiam diabły, synowie wasi przez kogoś wyganiają? Przecież oni sędziami waszymi będą. A jeśliś ja duchem Bożym wyganiam diabły, tedyż do was przyszło Królestwo Boże. Albo jakoś może kto wnieść do domu mocarza i sprzęt jego rozchwycić?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 Gdyby mówili, ludzie dadzą z niego liczbę w dzień sądny, albowiem z mów twoich będziesz usprawiedliwiony i z mów twoich będziesz osądzony. Tedy odpowiedzieli niektórzy z nauczanych w piśmie z faryzeuszów, mówiąc Nauczycielu, chcemy od ciebie znamie widzieć. A on odpowiadając, rzekł im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 i matką.